Kaczka dziwaczka Nad rzeczką opodal krzaczka Mieszkała kaczka dziwaczka Lecz zamiast trzymać się rzeczki Robiła piesze wycieczki Raz poszła więc do fryzjera Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka Poproszę mleka Pięć dęka. Z apteki poszła do praczki Kupować pocztowe znaczki Gryzły się kaczki okropnie A niech tę kaczkę gęś kopnie Znosiła jaja na twardo I miała czubek z kokardą A przy tym na przekór kaczkom Czesała się wykałaczką Kupiła raz macz. Kupaczkę, by pisać list drobnym maczkiem Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki Aż wreszcie znalazł się kupiec Na obiad można ją upiec Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwannie, lecz zdębiał, obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając, w dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.